2012, rokiem Władysława Wagnera, pierwszego Polaka, który pod żaglami okrążył kulę ziemską. Witam serdecznie, Patrycja Długon. Tablica Władysława Wagnera na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych uroczyście odsłonięta, a przed nami wielkie zadanie przygotowania obchodów roku Wagnera w Polsce. Datą, na której się skupiamy jest 8 lipca, 80. rocznica wyruszenia Władysława Wagnera w jego Wielki Rejs z Gdyni. Kolejne daty już jesienne to 15 września, czyli 20. rocznica śmierci oraz 17 września, czyli setna rocznica jego urodzin. Koordynatorem roku Wagnera w Polsce podjął się być teraz Andrzej Radomiński. Także członek Bractwa Wybrzeża, z którym zachęcamy wszystkich do udziału w uroczystościach, a także w ich przygotowaniu. Do Andrzeja Radomińskiego pisać można w tej sprawie na adres wagnerpl jak pisze Jerzy Knabe, warto przypomnieć, że rok Wagnera nie jest organizowany w celach rekreacyjnych, rozrywkowych ani zarobkowych. Wynika z potrzeby serca i poczucia historycznej sprawiedliwości wśród polskiej społeczności żeglarskiej. Jest dbałością o nasze tradycje żeglarskie, przywróceniem istnienia Władysława Wagnera w zbiorowej świadomości Polaków i uznaniem jego zasług. Z Jerzym Knabę udało mi się porozmawiać krótko po zakończeniu koordynowanych przez niego uroczystości na Karaibach. Oto więc garść Wagnerowskich Wiadomości z pierwszej ręki. Czy emocje już Cię opadły? Czy co? Emocje? <śmiech> Ech, no no już tak. No właściwie może i trochę tak. No. Czy wszystko poszło zgodnie z planem? W sumie na koniec poszło wszystko z planem. Odbyło się w sposób taki, jaki, jaki chcieliśmy, żeby się odbyło. Oczywiście była nerwowa na samym początku, bo tam nie, nie, nie wszystko było przygotowane. Dobrze, że ja przyjechałem wcześniej, z tydzień wcześniej. I no i tam uruchomiłem sprawy, które były troszeczkę niedograne, no, e, mhm. ale w końcu wszystko się odbyło zgodnie z naszymi planami i naszym scenariuszem, proszę ciebie, wydarzeń. I, i otrzymałem z bardzo wielu stron od uczestników ci pochwały, podziękowania, że, że było bardzo dobrze, że wspaniale, że cieszą się, że byli, że, że potrzebna impreza była i no i w ogóle jakieś pozytywne jest wśród uczestników. Ile osób tak mniej więcej tam przybyło, ile jachtów, Słuchaj, kto zapowiadanych to gości? jachtów, proszę ciebie, to 40 jachtów. Dzisiaj właśnie ro robiłem, robiłem zestawienie ze swojego takiego rejestru, w którym się oni zapisywali. No i przed chwilą ten rejestr skończyłem. Zresztą go roześlę yy, do wszystkich zainteresowanych, do ciebie również. No i naliczyłem 40 jachtów, nie licząc jeszcze Chopina. Yy, mhm, więc, a faktycznie było prawdopodobnie około 50, bo tak, tak yy, ktoś mi powiedział, że Ci, co zbierali opłaty na tej zatoce za, za boje kotwiczne czy postojowe, no to wspominali o cyfrze 50. No ale tam było jeszcze parę jachtów niezwiązanych z imprezą, bo tam przecież to jest miejsce popularne. I tam tak. inni żeglarze też byli. Zresztą bardzo byli zainteresowani, tam między innymi kapitan jednego z tych jachtów, bardzo nam był pomocny. To była taka Australijka, która tam prowadzi czartery i miała, stała ze swoim jachtem. No i bardzo nam pomogła tłumaczenia na angielski, drukowanie dokumentów i tak dalej, no cokolwiek. Brać żeglarska. Inni też brali w tym udział, więc trzeba liczyć jakieś no co najmniej pięć osób na jakcie było, to już jest dwieście osób, tak? Plus tak? plus pięćdziesiąt na Chopinie. 4, tak, pięćdziesiąt na Chopinie, plus jeszcze miejscowi ludzie, plus ci żeglarze y, niezwiązani, którzy przypadkiem się znaleźli tam. Także... Ponad 250-300 osób było. No na zdjęciach, które do nas już dotarły, widać taką całkiem sporą gromadkę gości, no. muszę no nie wszyscy też, miło. że tak powiem, gromadzili się podczas tej całej uroczystości, ale w sumie, w sumie jednak no, musiało być koło 250 osób. Mhm żona Władysława Wagnera Mabel nie mogła przyjechać ani ich dzieci, natomiast przesłali... No piękny list Zdrowienia. tak, ten list w oryginale no on jest już na, na, zresztą wysyłałem chyba ci tak. nawet Ten oryginalny rękopis, proszę ciebie i tłumaczenie na polski To, to było. ale podczas uroczystości odczytany był list po angielsku zresztą właściwie praktycznie biorąc ta całą uroczystość prowadziliśmy ją Głównie po angielsku, żeby ci nasi gospodarze mogli w tym uczestniczyć, a, a uczestnicy to było środowisko żeglarzy, którzy na ogół angielski znają, no więc wiesz, nie było sensu robić tego po polsku. By dwa razy dłużej trwało, gdyby było w obydwu językach. Nie, poszło dosyć sprawnie. Był najważniejszy, przecież był ten współpracownik Wagnera, którego jeszcze pamięta, z nim pracował, przecież taki 90-letni, przecież pan Obel Penn który zresztą też przemawiał, proszę ciebie, wspominał Wagnera. Mam jego tekst, też jeszcze nie zdążyłem przetłumaczyć, to jest następna sprawa, którą też roześlę. On no, króciutko miał przygotowane króciutkie przemówienie, które mi dał na piśmie, a potem w praktyce przemawiał troszeczkę dłużej. <śmiech> <śmiech> Także, yy, no, ale tego nie, nie, że tak powiem, nie zanotowałem, co on tam mówił, bo, bo naprawdę jest, no byłem, to, to był kocioł jednak. Są, są z tym mnóstwem ludzi, którzy krążą dookoła, każdy coś pyta, coś mówi, także trudno było to ogarnąć. Ale dałeś radę. No, dałem radę. No. <grym> Powiedz, jak Tusaria z tablicą Opłyną do odsłonięcia przypłynął już wcześniej, w piątek, tak? Bo tak. Mu rozmawialiśmy o tym, że. Płynie na ostatni moment. Więc nie było takiego spięcia, czy dopłynie, kiedy dopłynie, na szczęście dopłyną. No Kontaktów obserwowaliśmy no, na, tym, na mapach na tych, w jakich bo nie dawali pozycje. Także już, wiesz, no, pod koniec, 3-4 dni przed tym, przed imprezą, już byliśmy pewni, że oni jednak dopłyną. Znaczy, pewności nigdy nie ma, dopóki nie dopłyną, ale. Ale no, nie byliśmy specjalnie zaniepokojeni tym, że się może yy, zdarzyć taka obsuwa, że nie będzie tablicy, jak będą wszyscy zebrani. No bardzo uroczyście to zro zrobili, tak spektakularnie. Było parę osób, które kręciło film, jeden szczególnie był taki z Nowego Jorku, który jest korespondentem TV Polonia. No a nakręcił mnóstwo materiału, bo widziałem jak, się, jak, się, jak działał. Kręcił wszystko, co mu podpadło, no, będzie oczywiście to opracowywał, będzie to yy, montował, yy, obiecał nam, że ten film dostaniemy albo będziemy mieli do niego dostęp. No i yy, dużo zdjęć było robionych wiele, od wielu ludzi. Nie mam jeszcze kompletów, bo oczywiście ja sam nie mogłem robić zdjęć jako główny tam, uczestnik i ten, który przemawia i tak dalej, nie mogę jednocześnie robić zdjęć. Ale dużo ludzi robiło zdjęcia, no i mam zapewnienia, że dostanę te zdjęcia do dyspozycji. No to wspaniale. No, warto może zdjęcia... wspomnieć, że, że wiesz, tablica została przewieziona z husarii na brzeg tej wysepki łodzią wiosłową. Wioślarze byli, wiesz, jednakowo umundurowani. Uroczyście tą, tą tablicę przekazali mnie, proszę ciebie. No i, i, potem żeśmy ją zamontowywali i potem było odsłonięcie. No ale to tak jeszcze przed, przed uroczystością w tych, w ramach tych przygotowań technicznych było taki, yy, no, spektakl trochę jakby powiedzieć, właśnie dowożenia tej tablicy na wyspę. Na no, siłą mięśni ludzkich. Tak, tak, tak, tak. tak. <grych> no a odsłonięcie to robili dwaj nasi koledzy, którzy byli specjalnie umundurowani. Też, żeby to było ładnie wyglądało na zdjęciach i było interesujące. Powiedz, jak wypadła ta defilada jachtów? Wypadła dobrze, proszę Ciebie. W, w, w, w, w, w, ruszyło nad, na nią dosyć dużo jachtów. No i wszyscy popłynęli w kierunku Chopina, który był no, jakieś dobre pół kilometra od wyspy. Czy pół mili, czy coś takiego. Bo stał na głębokiej wodzie, właściwie w kanale między wyspami. Defilada polegała na tym, że wszyscy w szeregu płynęli jeden za drugim, okrążyli Chopena, yy, Jak już się tam skończył ten, ten wąż, no, to, to zrobili kółko wokół Chopena, No i Chopan wtedy podniósł kotwicę i odpłynął. no i, I zostawił ich szybko, bo popłynął bardzo szybko w dal. No ale było to też oczywiście filmowane, też ja w tym nie brałem udziału bo siedziałem na brzegu i jeszcze wiesz, załatwiałem sprawne, formalności, załatwiałem różne rzeczy, ale podobno odbyło się to bardzo spektakularnie. Mm -hmm. Wracając jeszcze do samego momentu odsłonięcia, tak. trzeba było bardzo przemawiających przywoływać do porządku i skracać im przemówienia. Nie, nie, nie trzeba. Myśmy od razu założyli, że to będą krótkie przemówienia, no właściwie najdłuższe to było to moje i to te, te odczytanie tego listu od Pani Mabel Wagner. A poza tym no Pan, pan Penn też przemawiał stosunkowo, nie, nie wiem, krótko, dwie minuty. Także myśmy w ciągu już jakieś 45 minut tą sprawę załatwili i wypili toast i, i rozeszli się do, do baru. No. <grych> Oraz później na przyjęcie na Chopena. No i później na przyjęcie na Chopena. No to było trosz... Jak to wypadło? To wypadło dobrze, w tym sensie, że nie musieliśmy robić oddzielnego przyjęcia dla tych VIP-ów, bo VIP-ów nie było. Czasnicy tylko jeździli tam i to się rozłożyło w czasie, po prostu i oba te planowane terminy zostały, właściwie zlały się w jeden. Mhm. Dużo ludzi odwiedziło Chopena. No i zadowoleni, no. Wszyscy zadowoleni, mam nadzieję. Nie słyszałem złego słowa, no. Nie dotarły dwa jachty z Jacht klubu Świnoujście. No, Cetus to i... Co najmniej, te dwa Bożyc. jachty nie dotarły. To dotarło dużo więcej, który, o których ja wiem. Ani nie dotarł ten Jojut, ani nie dotarł e, Ulises Lewińskiego, ani ten trzeci, który tam był już... Luka. Luka, Luka, o to właśnie. Tamka, z Lewantowskiego. To wszyscy mieli jakieś przeciwności losu i nie dotarli. Inni też jeszcze mi dawali znać, że zatrzymani zostali jakąś, a to awaria silnika, a to jakiś brak wiatru na Atlantyku. Także potencjalnie mogło być jeszcze co najmniej 10 więcej jachtów, które się przymierzały, żeby przyjechać, ale jednak nie dały rady. A czy był i Jacek By, raj? Był, był. Czy miałeś możliwość z nim rozmawiać i spędzić jakiś czas, czy tak tylko przelotem? Przelotem niestety, wiesz. Właściwie praktycznie biorąc, wiesz. Ja nie mogłem, wiesz, jakiejś aktywnej, że tak powiem, przyjąć tego, że ja szukam kogoś i kogoś rozmawiam. Kto się do mnie zgłosił, no to był. No więc on też był, zapisał się, ale jakichś dłuższych rozmów żeśmy nie prowadzili. Nie tym razem. No. Później w planach była impreza ta wieczorna, Podejrzewam, że bawiliście się do samego rana. Trudno było wstać na, na mszę o dziesiątej? No nie wiem, jak komu było tr trudno. Ja, ja osobiście na mszę nie byłem, bo ja zapowiedziałem, że w tym czasie prowadzę jeszcze zapisy tych, którzy nie wiedzieli, nie zapisali się dnia poprzedniego i, i to był dodatkowy termin dla mnie, żeby zebrać informacje o jachtach, które przypłynęły i, i się parę jachtów dodatkowo jeszcze zapisało dzięki temu. No i, i oprócz tego też miałem umówiony termin, że mają ze mną jakiś tam wywiad przeprowadzać, więc też to był tras taki, który akurat miałem wolniejszy, żeby na ten cel przeznaczyć. Ksiądz polski był? Był, był, był, był. Zdaje się, frekwencja też była dosyć duża, bo jakoś nie przeszkodziło im to. Ta zabawa w sobotę wieczorem, no nie była aż tak długa, żeby była do białego rana. Czy masz takie wrażenie, że to spotkanie polskich żeglarzy z takiego ważnego powodu, czy masz wrażenie, że jakoś nas zespoliło ze sobą? No że na pewno, ten... na pewno, było miało to duży efekt jakiś taki integracyjny. A poza tym mówili mi, że takiego dużego spotkania to jeszcze w ogóle nie mieli. Oni mają tam w Stanach i w, w Kanadzie różne, różne takie zloty właśnie żeglarskie. Dwa lata temu był taki... W tym samym miejscu, zresztą w ku pamięci tego Jacka Dubiela, który zmarł, był popularny wśród tamtych tych żeglarzy, ale to nie była ta skala, to było mniejsze i także powiedziano mi, że takiego dużego spotkania żeglarzy właśnie yy, tych północnoamerykańskich, no i z dodatkiem różnych innych, to jeszcze nie było. Myślisz, że zapoczątkuje to jakieś coroczne zjazdy, zloty polskiej droglarzy? Nie sądzę, bo to jest... To była impreza jednorazowa, która była w określonym celu. Odbyła się, no i, i... Jak to powtarzać? co? Tam będą przypływać ludzie indywidualnie, kiedy im pasuje z czasem. No, a ta impreza była... no to była jaka była. Było to określone, że taka się odbędzie w tym celu i to jak to mówią, że to wrati, no to już było i koniec. No. Mm -hmm. Była wydana broszur, dwie wydane broszury, które były już dostępne podczas y, imprezy naszej. A. A równocześnie wiem, że Andrzej Radymiński jest w trakcie przygotowywania kolejnej w języku polskim, bo te, co były, to były po angielsku. I ma zamiar, ma nadzieję, że będzie gotowa i że zacznie tą, tą broszurę na temat Wagnera i trochę ze sprawozdaniem z naszej imprezy już produkować i drukować na to, żeby można było ją udostępnić podczas szant w Krakowie. No nie ma dużo czasu, może mu się to uda. A oprócz tego Andrzej Piotrowski tak samo przygotowuje, tak jak zrobił tą proszurę po angielsku na, na imprezę, tak yy, będzie szykowana, szersza, prawda, ze sprawozdaniem z imprezy i po polsku będzie przygotowywana na tą uroczystość lipcową. Wiemy wszyscy, że cała ta impreza nie dość, że organizowana przez wolontariuszy, chętnych organizatorów wolontariuszy, to jeszcze przez nich finansowana. Konieczne koszty, już o tym wspominaliśmy wcześniej. Tak. Ale było cały czas otwarte konto dla chętnych, którzy by jakieś datki mogli no, wpłacać. Więc, Wiele tak, takich to było, osób było, się było otwarte, no nie jedno konto, było otwarte konto Piany, czyli tego Polskiego Związku Zygórskiego Ameryki Północnej i było otwarte konto u mnie. No i, i w sumie zebranych zostało jakieś, no niecałe trzy tysiące dolarów. A nasze koszty, to są dużo większe, no ale to już Prawda. No ale są pokryte, długów nie zostawiliśmy. Lista tych darczyńców będzie no, również w tej broszurze, tak? Mam nadzieję, tak, tak. Na razie jeszcze wiesz dużo tych naszych organizatorów jeszcze, jeszcze są na jachtach, bo oni już zaczęli tą imprezą, wynajęli jacht na tydzień czy dwa tygodnie nawet, czy trzy może i jeszcze oni są na jachcie nie są może bardzo dostępni, ale musimy... Musimy znowu drogą e-mailową i internetową, yy, musi powstać jakieś rozliczenie, jakieś podsumowanie tego, co, kogo, ile kosztowało i jak to zostało pokryte. Mm -hmm. Jesteśmy tym ofiarodawcą winni, że tak powiem, sprawozdanie, w jaki sposób ich pieniędzy zostały wydane. Ale mm -hmm. wydane zostały, że tak powiem, z nawiązką. W Rosji. myśmy sami musieli do tego dokładać. Mm -hmm. nie było nadwyżki, to... na którą się spodziewaliśmy którą żeśmy zapowiadali, że damy na, na imprezę w Polsce no więc żadnej nadwyżki nie ma jest, jest manko, <niedobór>, niedobór niestety gdyby nie to, że wszyscy ci, którzy się że tak powiem włączyli do, do organizacji, y, oni byli motywowani jakąś ideą wspólną dla nas wszystkich, że chcemy to zrobić bo trzeba, bo należy się Wagnerowi y, wspomnienie i pamięć jakaś wśród Polaków Także y, to spowodowało, że w ogóle tą imprezę można było zrobić, bo, bo y, wiesz, no, w swojej pozycji jako koordynator, no ja nie mogę nikomu, przecież ja nikomu nie płacę za to, że on pracuje. Jeżeli on coś robi, to robi z własnej woli. Ja nie mogę mu nakazać, że masz to zrobić, bo jesteś za to zapłacony. Więc wszystko to się odbywało na zasadzie totalnego wolontariatu i tylko... Dzięki temu, że wszyscy byli no, w jednej myśli i, i chcieli, żeby to doszło do skutku, to to się odbyło. Tylko ty jako koordynator, mimo że nie mogłeś nikomu nakazać, to jak ktoś tylko obiecywał, a nie do końca wykonywał a to, no, to co czasami planował. Czasami wygłaszałem, no ale w dalszym ciągu nie miałem żadnych sankcji. <gry> Powiem Ci, że, że takie maile niby niezwiązane i nie wprost przypominające o zobowiązaniach, to, to myślę, że bardzo dyscyplinująco działały. na. No starałam na... się jak mogłem, żeby to wszystko zadziałało. No. <laughs> Byłam i na pewno wielu żeglarzy również, byliśmy z Wami tam, mimo że nie fizycznie, to sercem i duchem. No tak jak Mabel, Mabel napisała, się. prawda, że jest z nami jest z nami na tej uroczystości, mimo, że nie może przyjechać. Zresztą cały ten jej, jej tej list był dosyć, no, dla mnie dosyć wzruszający tekst. Na pewno są poinformowani, prawda, Mabel i jej dzieci, że w Polsce są planowane te uroczystości. Myślisz, że jest jakaś szansa, żeby przyjechali, czy, o, czy to raczej jest ze na nie, nie, nie widzę. Jeżeli z Florydy na British Virgin Islands nie mogli dojechać, to nie sądzę, żeby dojechali do Polski. Bo tam jest sprawa taka, że no wiesz, pani Mabel ma swoje 88 lat, zdaje się. Opiekuje się córką, która jest chora, więc nie może jej za bardzo opuszczać. No a z tym z bratem, czyli z synem, nie, nie mają kontaktu właściwie. Także on niby ona w jego imieniu napisała, że jest, jest obecny duchem, ale on być może, że w ogóle o tej imprezie nawet dotychczas nie wie. No ale tak, takie jest... są fakty wiesz, życiowe i osobiste różnych ludzi. No. Aha. Czy Andrzej Piotrowski wspominał coś a propos książki, nad którą pracuje właśnie na podstawie no, tego, co... No to wspomina, no ale to też jest praca, <śmiech> proszę ciebie, na, obliczona na parę miesięcy. także. On ma mnóstwo materiałów zebranych, ma dużo nagrań, bo rozmawiał z panią Mabel przecież był tam z nią u niej z wizytą przez dwa dni, więc nagrywał, kopiował dokumenty i tak dalej, więc materiału ma mnóstwo i to oryginalnego, który jak on twierdzi dotychczasowe publikacje nie wszystkie są ścisłe no i to mam nadzieję, że ta książka będzie w jakiś sposób przybliżała to co się działo z Wagnerem podczas podróży i w czasie jego dalszego pobytu właśnie na Trellis Bay czy nawet później na Puerto Rico i, i, i na Florydzie. No, ale te rzeczy, te rzeczy są zupełnie nieznane i to ja też oczekuję na tą książkę jego z niecierpliwością. On to zrobi, bo to, bo to jemu to zależy. On jest, on jest chyba najbardziej z nas wszystkich zaangażowany w tą sprawę, bo rozmawiał z Wagnerem jeszcze i... Z, i wie, wie jakie jego były odczucia, stanowiska i tak dalej. Dużo, dużo ciekawych różnych y, detali y, wyjdzie na ja wtedy. Tak i to właśnie dzięki Andrzejowi Piotrowskiemu. Wagner dostał cokolwiek y, symbolicznego od polskich żeglarzy. W jakiś sposób został jednak uhonorowany y, krótko przed śmiercią, ale, ale doczekał się no tego, tak, prawda? I jest, podczas uroczystości dostaliśmy w ostatniej chwili przesyłkę dyplomu i medalu yy, z Polskiego Związku Żeglarskiego. Także dyplom dostał, proszę Cię, dyplom no będzie przekazany pani Mejbel, a, a medal sam fizycznie został, yy, tak powiem, dołączony do, do tego monumentu i on tam jest, doklejony po obok tablicy. Właściciel restauracji na Bela Miki ma się opiekować tą sprawą, ma podnosić w odpowiednich momentach polską flagę. Wiem że, wiem, że wielu żeglarzy myśli już o tym, żeby tam zahaczyć kiedyś o tą Bay i jest to... No ja tak, tak mam Pamięci nadzieję. To, teraz, to jest prawie pewne, teraz... że tam już wiesz, będzie to powód do tego, żeby akurat tam właśnie podpłynąć tą tablicę, obejrzeć. Mhm. I jeszcze no. ci muszę dodać, no. dodać że, że mimo, że yy, Organizacje harcerskie właściwie, jak powiedzieć, zaniedbały tą sprawę, to jednak harcerze na uroczystości byli indywidualni. I o. nawet w mundurze, w mundurze harcerskim, proszę Ciebie, jeden wystąpił. No to jest ta organizacja Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami kraju. No i jeszcze dw dwóch czy trzech z krzyżami harcerskimi widziałem, także nie wszystko stracone. Harcerze też, też byli obecni. No i krzyż harcerski na tablicy jest. Tak. Trzeba się brać za przyszłe e, uroczystości. No, ja właśnie, że, że to podkreślam wszędzie, że ten y, udany nasz, y, nasza impreza na Virgin Islands, y, no pomoże y, jakoś i y, uprzytomni Naszym kolegom żeglarzom w Polsce, że trzeba, no, organizować tą, tą uroczystość w Gdyni. Czy była jakaś szansa, były jakieś rozmowy z, Twoje z um, ewentualnymi organizatorami tego tutaj? No, znaczy, wiesz, rozmów bezpośrednich cztery oczy to nie ma, bo to wszyscy my się posługujemy internetem i takimi telefonami, mailami i tak dalej. Ale jestem świadomy, że, że działania się zaczęły. Czy coś więcej, oprócz tego, o czym rozmawialiśmy, czyli o tym wie wieloetapowym rejsie, który organizują harcerze, włącznie z odcinkiem symbolicznego zakończenia no, więc rejsu? Pra prawdopodobnie będzie właśnie też yy, tą trasą i ten, w, tym, w tym odcinku końcowym będzie właśnie brała husaria. Także i tam wiesz, no zapraszali, żeby właśnie uczestniczyć w tym. Ja mam tam niby płynąć i, i ten, i Piotrowski i tak dalej. To zobaczymy, jak to wypadnie. W każdym razie, ta sprawa jest w toku. Sprawa krajowych obchodów roku Wagnera jest w toku, jak mówi rzeknabe. I tak naprawdę od każdego z nas zależy, jak wielkim echem wieść o tym pierwszym szalonym trochę żeglarzu się odbije. Liczy się najmniejsza pomoc, choćby polegała tylko na powielaniu informacji. Bractwo Wybrzeża nadal udostępnia swoją stronę projektwagner2012.glt.pl Dotarły do nas informacje z żaglowca Fryderyk Chopin, który specjalnie zmodyfikował rozkład rejsów, żeby znów odwiedzić zatokę Trellis Bay i tablicę pamiątkową Wagnera. Swoją drogą 29 lutego, który oczywiście co 4 lata, Chopin obchodzić będzie swoją rocznicę – podniesienia polskiej bandery. Docierają też do nas kolejne zdjęcia i relacje z kraibskich uroczystości. Trzeba przyznać, że tej mroźnej zimy na ich widok robi się zdecydowanie cieplej. Dziękuję za uwagę i zapraszam po kolejne Wagnerowskie wiadomości na stronę projektmyślnikwagnermyślnik2012.blogspot.com Patrycja Długoń, do usłyszenia.